Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Anusz Widerec. Dzień dobry. Bardzo nam miło. Z tej strony Jacek. I Paweł Prokopowicz. Witam serdecznie. Bardzo dobrze. Jak tam, Jacku, u Ciebie? Co tam ostatnio dobrego gotowałeś? Proszę Pana, proszę pana wiosna pełną gębą, że się tak wyrażę. Super w myśl naszego podcastu rosną mi buraki, proszę pana rosną, rosną mi pomidorki rośnie mi marchewka w moim małym ogródku w moim małym szedzie, w greenhouse że się tak raczej wyrażę poprawnie i teraz tak, słuchajcie, i dzisiaj będzie kolejny odcinek i będziemy y, mówili o Trawach, między innymi o y, zupie rybnej, będziemy mówili o naleśnikach, ale zaczniemy od czego zaczniemy, słuchaj. Zacznijmy. Ja bym chciał zacząć od picia, słuchaj. Czego ty najwięcej w domu pijesz generalnie? Najwięcej w domu piję wody mineralnej, herbaty zielonej, herbaty elglej, kawy. No właśnie. I dzisiaj, słuchaj, na początek właśnie, bo w sumie chyba myśmy o tym nie mówili, bo generalnie mówimy o jedzeniu. I spróbujmy tak, w sumie słuchajcie, nie wiem czy to nam wyjdzie, bo bo tego nie ustalaliśmy przed nagraniem mhm. ale powiedz mi w sumie jak ty robisz herbatę jak ty zaparzasz herbatę w jakiej postaci pijesz herbatę wybierz sobie jakąkolwiek no herbatę zieloną na przykład no to stosuje się do tej reguły że woda powinna mieć te 60-70 stopni wsypuję sobie parę liści nie kupuję takiej tej drobnej tylko takiej liściastej jak najlepszej w sumie i daję kilka tych listków powiedzmy około płaskiej łyżeczki zalewam tą herbatę wodą czekam 2-3 minuty wypijam sobie, potem dolewam jeszcze, bo herbatę zieloną można parzyć dwa, trzy, cztery razy. No i tak dwa na pary wypijam i mhm. tym się cieszę. Czyli, to, czyli taką zalewę masz w jakimś takim imbryczku małym, tak? Nie, robię to bezpośrednio w kubku, z którego piję sobie, wiesz? No ale zaraz, to jak to? Zalewasz to w tym kubku i tą wodą, to stoi, później wybijasz i później jeszcze raz zalewasz tą wodą 60 stopni? Mhm. A, to ciekawe. To ja powiem Ci szczerze, że ja słyszałem o tej metodzie, bo kiedyś był taki fajny podcast Utopielicy, ale w sumie tego nie stosowałem i myślę, że to będzie taki... Jeden z dodatkowych takich bocznych torów, w którym od czasu do czasu wstąpimy taki, teraz takie modne słowo off topic, A to dobrze, będziemy o, o tym mówić. Ja piję herbatę raczej, przeciętnie, to robię taką herbatę tradycyjną, chyba najbardziej popularną, tak mi się wydaje w Polsce, czyli herbatę w postaci saszetki, takich tych śmieci zwanych, zamkniętych ty w takim pergaminowym papierku czy jakimś takim takim perforowanym papierku. No to ja takiego właśnie algreja stosuję. O właśnie, El tak jest. Proszę, a ja, u nas taka popularna herbata jest e, PG. Zalewam wrzątkiem i... Po kilku minutach zamieszam, dodaję cukier, bo ja akurat muszę słodzić. Pan doktor powiedział, że muszę słodzić, bo dużo ludzi nie słodzi, ale ja akurat muszę słodzić, bo mi spada poziom cukru. Mam zbyt niski. I proszę pana, dodaję cytrynę w plasterku albo wyciskam parę kropel. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że, bo czasami ludzie robią sobie herbatę w większą ilość w tak zwanym szklanym zbanku, prawda? Tak. No właśnie i parę razy spotkałem się, będąc w Polsce u kogoś tam u znajomych z wizytą, że on sobie nalewał tej herbaty, która już nawet nie była gorąca ani ciepła, tylko już była zimna. Nalewał sobie z tego dzbanka i zobaczyłem, że tam pływają właśnie te saszetki. I tu chciałbym przestrzec przy okazji. Nie, nie powinno się. Nie. Właśnie, tak jest. Słuchajcie, nie róbcie tego pod żadnym pozorem. Wyławiajcie te saszetki, ponieważ wydziela się teina, która jest rakotwórcza no a chyba nie chcemy skrócić sobie życia przez jakiegoś rakafiku tam 27 czy 47 lat i nie cieszyć się, nie dożywając na przykład czasu, kiedy się zostaje dziadkiem. Pamiętajcie właśnie o tym, żeby wyławiać, nie zostawiać. Druga rzecz, jest też niedobrze pozostawianie zbyt długo tej saszetki właśnie w, w, tym, w tej herbacie, w tym kubku. Wyławiajcie ją, ponieważ też to się robi takie niedobre po prostu, wiesz to Niedobre. Ja kiedyś przegapię ten moment i po prostu wylałem, no ta herbata to... No nie, nie później jest to tak. jest właśnie to trafiają do, do herbaty już te substancje, które nie powinny de facto tak, się tam znaleźć do końca? Tak, jest. Moja babcia tak parzyła, że robiła, gotowała wodę, zalewała czajniczek w szklany, powiedzmy połową szklanki wrzątku, tak żeby on się porządnie ogrzał, w międzyczasie tą wodę jeszcze raz trzymała na gazie no to taki sposób angielski i tak. sypała tam herbatę tą powiedzmy liściastą, czarną do tak. tego wyparzonego, bardzo ciepłego dzbanka szklanego zalewała odpowiednią ilością wody powiedzmy mniej więcej stosowała łyżeczkę herbaty na osobę plus jedną na dzbanek jeśli robi się dla większego grona tak. bo tak się to stosuje zalewała to odpowiednią ilością wrzątku czyli szklankę dla każdej osoby no i tam powiedzmy po dwóch, trzech 4 minutach, w zależności od tego, co tam pisało też na pudełku. Tą herbatę natychmiast zlewała do szklanek, czy tam do filiżanek z, z nad tego naparu i to tyle. Uh -huh. I później już tego nie stosujemy, nie dolewamy. Herbatę zieloną można uzupełniać i nawet uh -huh. mówią, że ten drugi napar jest najsmaczniejszy. Niektórzy pierwszy wręcz wylewają, ale to nie jest herbata fermentowana. To jest na z liści, prawda? A herbaty mhm. czarne, czerwone to są herbaty już fermentowane, przetworzone i tam właśnie tak jak mówisz, że jest większy udział tych tanin, tein i innych związków, które w nadmiarze mogą być wręcz niezdrowe. I nie róbmy sobie krzywdy, właśnie. Nie róbmy jeszcze sobie Ja jeszcze lubię, a o, kto lubi, bo to taki Purytanie to twierdzą, że herbata z mlekiem to jest, to jest świństwo i, i wręcz. <grym> Obraza, ale ja powiem Ci, że na przykład jak robię czasami proziaki, o których też będziemy kiedyś mówić, to najbardziej lubię zjeść proziaki właśnie z herbatą Earl Grey, która uh -huh. jest z odrobiną mleka i z odrobinką cukru, ale też niekoniecznie. A to po angielsku, tak? No tak. No słuchaj, no coś ty tym musi być, no to, to populacja tutaj w Anglii jest około 64 milionów ludzi i dużo właśnie pije, może nie wiem, czy wszyscy, może nie, ale dużo właśnie pije w ten sposób, że także coś ty musi być i to nie jest wcale, mi się wydaje, wcale, wcale trucizna. I właśnie Earl piją z mlekiem? Mhm, tak. Tak, no tak, właśnie, tak mi to połączenie smakuje, naprawdę to mleko jeszcze tak jakoś jakiś taki fajny sposób wydobywa ta, tą bergamotkę i, i koczy ten smak mi pasuje. No. To jest takie połączenie, które akurat mi osobiście pasuje. No dobra, fajnie. No to byłoby na tyle. Można I jeszcze, to tak, tak jeszcze tak, ostatnie sparać. zdanie. Można herbaty sobie ubogacać w różne smaki Chociaż też nie, nie wszyscy to lubią, ale można na przykład dodać jednego goździka na taki dzbanek herbaty, jeśli parzymy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy przeziębieni, to wtedy ten goździk troszeczkę nam podziała odkażająco i można dać właśnie wtedy parę plasterków cytryny. To jest taka herbata wtedy Tak, proszę Pana. dla przeziębionych. Goździk, bardzo dobra rzecz, potwierdzam. Ja, powiedzmy w latach 80., to mama mi wręcz kazała trzymać goździka w ustach. Jak... Mhm. Można go rzucić, tak? Oczywiście, on też odkaża. Po prostu tak, bierzemy jedne, jeden kwiatuszek. Ususzony. Jeden ten pręcik ususzony goździka i sobie go podgryzamy, tak same jest. delikatnie tam no, żujemy. Tak, tak, tak, tak. I w ten sposób dezynfekujemy sobie też jamę ustną. To, tak jest. No Nie ma nic lepszego niż natura. Właśnie. A Nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Ostatnio była sałatka śledziowa. A jak już byłeś przy tych śledziach troszeczkę po raz pierwszy zaczęliśmy mówić o rybach, to ja bym podzielił się z Wami przepisem na pyszną zupę rybną, którą pierwszy raz jadłem na Węgrzech, ale od tego czasu dosyć często ją robię i to jest zupa dosyć łatwa, a powiedziałbym, że bardzo smaczna. Okay. Proponowałbym albo karpia, który jest dosyć łatwo dostępny, a jeżeli nie lubicie karpia, spróbujcie sobie zrobić z topygi. Topyga to ryba słodkowodna, dosyć łatwo dostępna, bardzo dobra na zupę. Mam sprawdzone, robiłem z różnych ryb te zupy, ale topyga uważam jest na zupę świetna. Mhm. Dlaczego? Te dwie ryby Mają tą właściwość, że dosyć łatwo Pozbawić jest je ości To jest właśnie. dosyć istotne Bo nie chcemy później W zupie szukać ości prawda? Tak. Nieraz Główną przeszkodą tego, że nie jemy ryb Oprócz powiedzmy zapachu Czy jakiegoś uprzedzenia, że ja nie jem ryb To jest to, że ktoś mówi A ja nie będę się bawił w wyciąganie ości A tutaj w tej potrawie Mamy okazję zjeść właśnie rybę Bez obawy o ości co będzie potrzebne? Przepis. Więc pół kilograma ryby, tak jak mówię, karpia albo pygi. Rybę sobie kupujemy jak najbardziej świeżą. Jeśli uda Wam się żywą, to też bym polecał. Jak kupujemy rybę? Wiesz, Jacku, czym się kierować kupując rybę? Nie, e, znaczy tak, jeżeli kupujemy rybę całą, to pamiętam, że patrzymy jej w oczy. Jeżeli oczy są mętne jak u pijaka, to nie kupujemy tej dalej. ryby. Tak jest. Czyli tak, ryby możemy kupować obecnie mrożone, jeżeli mrożone, no to możemy założyć, że są w miarę świeże, jeżeli do, dochowane są wszystkie warunki przechowywania i w transporcie i w sklepie. Patrzymy na datę ważności, bo żeby nie była to ryba jeszcze z XX wieku. <śmiech> ja preferuję kupowanie ryby świeżej, najlepiej żywej jeżeli kupujemy rybę chłodzoną, no to najlepiej czy już taką nieżywą, to najlepiej kupujmy to na specjalistycznym stoisku rybnym. Raczej unikałbym tutaj marketów. No chyba, że macie sprawdzone miejsce, że faktycznie jakość tej ryby jest dobra. Kupujemy rybę, która jest świeża, sprężysta, mięso jest ładne, takie krwiste, nie jest szare w żaden sposób, ani też ryba nie jest sztywna. No i jeżeli oczy są pokryte śluzem, są błyszczące jest ok, jeżeli są mętne bądź zapadnięte w jakiś sposób już takie niewyraźne, nie tykajmy tej ryby. I teraz tak, rybę filetujemy. Akurat topyga to jest ryba, która może dorosnąć do nawet kilkadziesięciu kilogramów. I ona ma takie du dość duże ości. Więc, jak sobie weźmiemy taki płat półkilogramowy, to właściwie wyjmiemy tam te kilka głównych ości i to wszystko. Mówię o tutaj o takim płacie z podbrzusza. Mhm. Z karpiem podobnie. Karpia możemy pokroić wzdłuż kręgosłupa. Przekrawamy go sobie od góry i powoli bardzo ostrym nożem. To jest ważna uwaga, że przy rybach musimy mieć bardzo ostry nóż. Mhm. Odkrawamy po prostu jadąc odrobinie po kręgosłupie, po kręgosłupie, po kręgosłupie i zdejmujemy sobie płat mięsa. Mm -hmm. I to, to jest dosyć proste. Ale to samo, przepraszam, to samo w karpie, z skarpie jest? Chyba tak nie jest. Tak, tak? tak, mówię właśnie o karpiu teraz. Przekrawamy go tutaj. O, ład, przepraszam. Od góry tak? wzdłuż kręgosłupa, zaczynając robimy nacięcie od głowy do ogona i omijamy po prostu ten, ten grzbietowy taki kawałek, gdzie są ości te główne i później dokrawamy się już do kręgosłupa i powolutku podważając sobie ręką lewą, załóżmy prawą nożem jedziemy, jedziemy, jedziemy po tym y po, tym, po tych ościach, uh -huh. które zostają pod spodem i z góry skrawamy sobie płat mięsa, który jest gotowy właściwie pozbawiony ości. Wcześniej rybę należy oskrobać. Uh -huh. okay. Tu akurat jest zadanie bardzo ułatwione. No i teraz tak. Będzie potrzebne nam jeszcze dwie cebule, dwie słodkie papryki świeże, łyżka mąki, odrobina oleju słonecznikowego, sól, pieprz, słodka papryka i ostra papryka w proszku ewentualnie do poprawienia smaku. Mhm. Jak to wszystko przygotowujemy? Po pierwsze cebulę kroimy sobie w plasterki, w piórka takie. Podgrzewamy olej słonecznikowy. Cebulkę szklimy. Kroimy w takie paseczki dosyć cienkie paprykę słodką, oczywiście umytą. Mhm. Dodajemy na patelnię. Można oczywiście opcjonalnie wgnieść ząbek czosnku i to wszystko sobie Podsmażamy na takim średnim ogniu około 5 minut, żeby ta papryka zmiękła mm -hmm. Jeżeli papryka jest już miękka, podsypujemy to wszystko z słodką papryką w proszku Dodajemy odrobinę ostrej, powiedzmy tak łyżkę słodkiej papryki Bo to danie takie węgierskie i wtedy to wszystko nabiera nam fajnego takiego koloru I załóżmy ćwierć łyżeczki papryki ostrej Jeżeli będą jadły to dzieci, to zróbmy tą zupę łagodną Dodajemy czosnek to wszystko jeszcze pół minuty mieszając, podsmażamy, teraz podsypujemy łyżką mąki na patelni, tak, żeby nam się to wszystko zasmażyło Wyłączamy, przekładamy to wszystko do garnka, dolewamy do tego półtorej litra wody Może być woda już zagotowana i wtedy zaczyna nam się gotować taki bulion cebulowo-paprykowo-czoskowy Zmniejszamy ogień, wkładamy rybę, która jest pokrojona w kostkę o wielkości powiedzmy 1,5 do 2 cm i na małym ogniu ta ryba dochodzi sobie w tej zupie około 15 minut. Jeżeli będziecie to chcieli mieszać, to mieszajcie bardzo delikatnie, bo ryba jest delikatnym produktem i jak będziecie za bardzo tam grzebać w tym garnku, to wam to się wszystko rozpadnie. Ale to ma, mówię, ugotować się ta ryba około 15 minut na wolnym ogniu w tym wywarze. No i później, jak mamy tą zupę gotową, to sobie chochelką nakładamy takie fajne porcje zgrabne na miski czy na talerze, tak żeby w zupie było i trochę ryby, i trochę papryki, i trochę cebuli, no i oczywiście tego płynu pysznego. Zupa ma piękny, czerwony od papryki w proszku i kolor. <gry> I ma piękny, rybno-cebulowo-paprykowy zapach. Ja tą zupę bardzo lubię. Mówię, ja daję czosnek, on też dodatkowo nadaje fajnego smaku tej zupy. Spróbujcie sobie. Naprawdę świetna. I podajemy z odrobiną bagietki, czy jakiegoś takiego pieczywa. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No to ciekawe, wiesz co? Ja będę musiał spróbować, bo ja Ci powiem szczerze, że ja szukam, myśmy na początku nie wiem czy pamiętacie czy to no może ja nie pamiętam ale my będziemy szukać dla was różnych smaków różnych smaków potraw bo każdy, tak mi się wydaje, każdy z nas ma nie wszystkie potrawy mu smakują mhm. i nie wszystko lubi jeść i my będziemy się starać wam znaleźć jakiś taki przebis, alternatywę tak jak powiedziałeś wcześniej spróbować zjeść coś co nam nie smakuje dlatego przykładowo to co w poprzednim odcinku mówiliśmy o tej sałatce śledziowej, gdzie śledź jest naprawdę nie jest tak intensywny mm. i tutaj jak ty opowiadasz o tej bo ja powiem ci szczerze, że ja nie wiem czy mogę o tym mówić, jako współtwórca podcastu Anusz Widelec może rzeczywiście, że ja, że ja po prostu nie lubię zyp, zupy rybnej, zupy równe, nie? Ale właśnie nim, powiem ci tak, no tutaj jaka jest sztuczka zastosowana w tej zupie Tutaj tak naprawdę ryba nie jest wiodącym smakiem. Podobnie jak ty, z tym śledziem mówiłeś, że była sztuczka zrobiona. Tutaj wiodącym mhm. smakiem jest, po pierwsze czosnek, wyczuwasz go wyraźnie, po drugie papryka, ona robi ten taki, wiesz, ten taki, powiedziałbym, gra pierwsze skrzypce w tym daniu. Ta słodka, podsmażona papryka, odrobinę taka, wiesz, skarmelizowana przy tym, przy tym podsmażeniu, podsypana papryką słodką jeszcze w proszku. Ta cebula mm -hmm. też robi taki, wiesz, taki, takie tło, takie słodkawe, takie odrobinę... No cebula też gra jakieś tam, jakieś, jakąś tam rolę w tej zupie. I ryba, ona jest takim, wiesz, ona jest takim dopełnieniem tak naprawdę. No właśnie, i super, Musisz, musisz, musisz tą zupę zjeść raz i wtedy, i, i wtedy tak. wrócimy do tego kiedyś, ja cię zapytam jak mhm. sobie zrobisz i powiesz mi co sądzisz o tej zupie i co sądzisz w, w, w kontekście, że tam jest ryba. Tutaj zupa jest przede wszystkim węgierska, a, a, a potem dopiero rybna, tak bym to nazwał, bo ona jest taka właśnie mhm. wiesz, treściwa paprykowa, intensywna, no naprawdę fajna. Mm -hmm. No właśnie, i słuchajcie, to, było, to był właśnie przepis, ja, o, ja zrobię to i wtedy opowiem, jak mi to wyszło. Ja nawet, wiesz, na początku ją robiłem i tak, e, zupa rybna, nie, nie, nie, a potem tam ktoś mówi, kurczę, zrobiłbyś tą zupę, bo faktycznie była dobra, wiesz? No i to już świadczy o tym, że, że, że ta zupa jest fajna. Mhm, mm mm -hmm. no właśnie, i, i słuchajcie, ale idąc tym tropem właśnie, będziemy kontynuować i tutaj właśnie... Tak, jak powiedziałeś o tej zupie, ja spróbuję to zrobić o tych właśnie skrzypcach, które, o tych przewodnich smakach. I tutaj, kolejną przy, potrawą, o jakiej będziemy mówić oprócz tej zupy w dzisiejszym odcinku, to będzie właśnie wątróbka. Wątróbka, mm -hmm. właśnie, którą niestety nie, też nie szukam smaku. Sukam, szukam potrawy, w której będę mógł ją jeść, bo mi nie smakuje w tradycyjny sposób robiona wątróbka, czyli kupiona w sklepie opłukana, mhm. pokrojona w takie grubsze plastry i na patelni smażona A, z to cebulką to jest nic ja powiem Ci tak, kiedyś raz miałem przyjemność gdzieś tam w pracy chłopaki zamawiali jedzenie i mówią, ja akurat byłem też bez obiadu, byłem w biurze i mówią, mhm. chcesz zamawiamy jest dzisiaj wątróbka drobiowa no to mówię, dobra, no to... Pisze się na tą wątróbkę. Słuchaj, przyjechała wątróbka. Ziemniaki takie, wiesz, ubite, pire świeże, z wczorajszymi pół na pół. Ledwo, mhm. letnie, no nic specjalnego. Ziemniaki na bok. Jakaś tam surówka, typu marchewka. Jakieś tam jabłko, coś. Mhm. No i to, kurcze ukoronowanie dnia, wątróbka, no była po prostu paskudna. Słuchaj pływała w y, złogach oleju mhm. takiego gdzie, gdzie no nie był to olej jakiś taki super super ekstra fajny i wątróbka to były całe wątroby opanierowane w mące. I ta mąka podczas smażenia wchłonęła po prostu też jakieś tam ogromne ilości tego tłuszczu. To było tak ciężkie, tak... Makabra. Tak mi to nie leżało, że po prostu ża żałowałem aż, że się, że się, że się, że się dałem Zmusiłej wrobić taki obiad nie? gdzieś tam z miasta. Ale posłuchaj, jak ja uh -huh. proponuję zrobić wątróbkę, która podejrzewam, że będzie Ci smakowała. Uh -huh. Jest bardzo delikatna, jest nie jest tłusta, jest taka... No posłuchaj, jak ja to robię. Kupuję około pół kilograma wątróbki, no powiedzmy 40 deko, tak po 20 deko na osobę. Biorę tą wątróbkę, myję ją dokładnie, pozbawiam wszystkich tych y, takich białych, jakby to powiedzieć, narośli, włókienek, y, tych miejsc, y -y. gdzie tam może być odrobina żółci. Więc wszystkie y -y. takie kawałki, które nie są, nie są idealnie piękne, świeże, czerwone, odkrawam i od razu odrzucam. Y, kroję tą wątróbkę w takie kawałki znowu mniej więcej półtorej centymetrowe w takie kąski, no naraz na widelec. Wcześniej tą wątróbkę też można wymoczyć odrobinę w mleku albo w jogurcie, albo w maślance. Ona wtedy jest bardziej krucha i jest pozbawiona tego takiego, wiesz, wątróbkowego smaku. Jak przyniesiesz ze sklepu na pół godziny, na godzinę Bóg do mleka świeżego albo nawet do mleka kwaśnego wiesz? Czy, czy też do jogurtu mhm. Słuchaj, od razu inna wątróbka to, to pierwsza rzecz, którą należy zrobić Jeżeli, jeżeli masz, powiedzmy, obrzydzenie Takie, nie, nie chcesz wątróbki czy, czy tam Ci się przejadła Spróbuj ten sposób mhm. Później jak już jest namoczona, właśnie w ten sposób Dobra, to no. jeszcze raz chwileczkę Kupiłem tą wątróbkę Bóg wątróbkę. do mleka Wkładam ją do miseczki i zalewam świeżym mlekiem. mlekiem Albo kwaśnym mlekiem Pół godziny, do godziny może spokojnie leżeć Wyjmujesz. A, podobnie robi się też ry z rybą, żeby też o, troszeczkę właśnie. zabić o, ten y, zapach. Znaczy, nawet i kurczaka jak posmarujesz jogurtem, je to jest wtedy kruchy. No to są takie takie właśnie sztuczki. My, myki. Tak. <śmiech> Wątróbka już jest wymoczona w tym, w tym mleku świeżym czy kwaśnym. Mówię, to, to nie, jest, nie jest aż tak istotne, że mhm. mleko odbiera ten taki, ten taki posmaczek. I teraz tak, kroimy to w taką, mówię, kostkę o boku, około półtorej centymetra, w takie kąski. Wszystkie podejrzane kawałki Odrzucamy, Bierzemy dwie cebule, no powiedzmy takie większe. Kroimy je sobie w piórka, podsmażamy, a raczej, nie ja wiem, podduszamy, bo tutaj w ogóle nie użyjemy tłuszczu. Będzie sztuczka, wątróbka bez tłuszczu. Bierzemy porządną teflonową patelnię. Mam nadzieję, że taką macie w domu. I teraz cebulę, w ogóle bez wody, bez oleju, kładziemy na patelni na, na delikatnym ogniu sobie ją mieszając podduszamy, podduszamy, podduszamy, podduszamy ona puszcza sok, mięknie sobie można ją yy, yy, ja wiem około 5 minut w ten sposób traktować i teraz od razu na to wkładamy odcydzoną wątróbkę już pokrojoną w drobne kawałki mieszając Smażymy jeszcze, ja wiem, około 10-12 minut, tak żeby na pewno nie była krwista, żeby nam nic tam nie przeszkadzało. Te kawałki nie będą duże, ale smażymy to na małym ogniu. I jedyny myk, jaki tutaj stosuję do tego, a w sumie najważniejszy, to są zioła prowansalskie. Czy używasz ziół prowansalskich? Tak, proszę pana, też używam. Słuchaj, Jacek, nie jadłem lepszej wątróbki, uwierz mi, a już próbowałem ją na różne sposoby robić, jak z ziołami prowansalskimi. Po prostu musisz mhm. spróbować. Jeżeli nie, nie stosowałeś ziół prowansalskich do wątróbki, musisz spróbować. Nie, do wątróbki nie. No to ci mhm. mówię, że to, to, jest, mu, to jest po prostu potrawa typu musisz spróbować. I delikatnie sobie możesz to przykryć na jakiś czas. Nie przesadzajmy z, z wielkością płomienia. Mówię te 10-12 minut, żeby spokojnie, mieszając odrobinę od czasu do czasu, żeby ona się tam upichciła. Udusiła właściwie, bo nie usmażyła. Mhm. Cebula jest mięciutka. Wtedy odrobinę tam to wszystko puści takiego soczku własnego. Rewelacja, Jacku. Wykładasz to sobie. No oczywiście tam dajesz troszeczkę pieprzu mielonego. Nie solimy, broń Boże, wątróbki na patelni nigdy, bo natychmiast stanie się gumowata i twarda. To jest zasada odno odnośnie wątróbki każdej, że powinno się solić dopiero na talerzu. Według potrzeb, prawda? no i teraz mówię, po tych 12 około minutach smażenia, oczywiście to traktujmy to na luzie na, na, na czuja, bo sobie zobaczymy, czy ta wątróbka już dociskając ją tam widelcem czy, czy jakimś mieszadłem, sprawdzamy czy ona jest sprężysta, czyli jeszcze tam surowawa w środku, czy już jest uduszona, upieczona wykładamy to na talerze i tak samo z bagietką czy też, czy też czystą taką wątróbkę sobie zjadamy zioła prowansalskie, moim zdaniem rewelacyjne przyprawy do wątróbki. I mówię, spróbuj, spróbuj raz zrobić bez tłuszczu. Tak? Jest tak fantastyczna. Nie masz tego takiego, wiesz, no bo tłuszcz powiedzmy on daje zapachy, ale zrób to raz w ten sposób. Przekonasz się, że to jest świetna metoda. No tłuszcz jest po potrzebny, zwłaszcza przy warzywach jest tłuszcz tak, potrzebny, ale żeby. Wątróbka sama w sobie na... też jest tłuszcz. Tak, tak, tak. Też jest. Nie, zgadza się, no to jest mięso oczywiście, jak najbardziej zgadza się w O Ojejku, no to jest tym pod wrażeniem. No spróbuję to zrobić dziś. To jest nasz, nasz yy, przepis opracowany w domu, bo też uh -huh. Aga Moja tam częściowo jest na diecie. Czasami ma takie, wiesz, momenty, że nie chce nic na tłuszczu. I uh -huh. słuchaj, tą wątróbkę jakoś tak opracowaliśmy po prostu drogą prób i błędów. Tak, Że taka najbardziej nam smakuje. Autentycznie, no, wiesz, naj, najważniejsze są dwie rzeczy, że nie dajesz tłuszczu i dajesz zioła prowansalskie. I moim zdaniem to jest klucz do sukcesu. I tą wątróbkę wcześniej trzeba wymoczyć w mleku, uh -huh. Mhm. albo w mleku zwykłym, albo w mleku kwaśnym. Później ją wypłukać sobie. Rewelacja. Super, ekstra. Drugi, no to będzie mieć. No to musisz spróbować. A drugi sposób, powiem Ci, że mam wątróbkę właśnie w lodówce, bo po wczoraj zakupiliśmy i dzisiaj będziemy ją jeść. W ten sposób właśnie, który podałem przed chwilą. A druga metoda, taka metoda, którą moja mama stosuje też i też może Wam się spodobać na wątróbkę, to jest bardzo podobne, czyli wątróbkę też moczymy sobie w mleku, pozbawiając ją tego, powiedzmy, takiego intensywnego jakiegoś yy, smaku, zapachu. Kroimy dokładnie, oczyszczamy też, odrzucamy wszelkie te, te, te, te niezbyt ładne kawałki, które nam się podobają. Nie bójcie się odrzucać tego, co, co nie wygląda najlepiej, bo tak. zawsze stosujemy to, co jest naprawdę naj, najlepszej jakości i teraz podobnie, kroimy tą wotróbkę nie, nie smażcie jej całej nie musi być ona w całości jak jest pokrojona to nic jej się nie stanie wręcz, wręcz czas tego gotowania czy tam, czy tam smażenia będzie krótszy i moja mama robi zabieg taki, że podsmaża cebulę No załóżmy na odrobinie oleju słonecznikowego później do tej cebuli daje jabłka pokrojone w talarki, w drobne takie wiesz piórka Mhm. załóżmy dwie cebule, dwa jabłka tak. małą garść rodzynek, które są wcześniej yy, zalane gorącą wodą wyparzone i później są dokładnie obrane z tych ogonków, wszelkich nieczystości, jakichś tam odrobin piasku Tak. i to wszystko dajesz na patelnię i podobnie dodajesz yy, wątróbkę, dusisz tak jak mówię około 10-12 minut na wolnym ogniu i słuchaj, te jabłka się rozpadają te rodzynki dają taki posmak no deserowy, słodkawy z tymi jabłkami mm -hmm. i też zupełnie wtedy nie czuć y, tej wątróbki. No wtedy masz danie takie kurcze owocowe. No to jest fajna I sprawa. No, to jest jest... Wątróbka pozbawiona tych swoich jakby wad tego takiego no, specyficznego posmaku. To jest fajna sprawa, bo tutaj przełamujemy te tradycyjne smaki i przyzwyczajenia i tutaj mamy odsłonę wątróbki winnej, świetle ją widzimy. Polecam spróbować. Bardziej... Podobnie <grym> możemy to sobie doprawić wtedy pieprzem, a solić już na talerzu gotowe. Tak. Także dwa, dwa sposoby na wątróbkę godne spróbowania. Zobaczcie, który Wam bardziej przypasuje, ale... Mówię, dla mnie kategorycznie wątróbka, drobiowa czy indycza, bo, bo moim zdaniem najlepsze są dwie, i wątróbka drobiowa i indycza jest smaczna, wątróbka, wątroba nie wiem wołowa czy świńska, moim zdaniem to wieprzowa. Nie jest nic ciekawego, bo tutaj mówiliśmy o, o przepisach na wątróbkę właśnie drobiową bądź indyczą, jest, jest bardzo dobra, też polecam spróbować. Aha, no widzisz, ja do tej pory, powiem Ci szczerze, że jeszcze nie jadłem, do tej pory dla mnie wątróbka to występowała tylko i wyłącznie pod postacią wątróbki wieprzowej, wiesz? Ale to ciekawe, no zobaczysz, czy w ogóle tego coś Ej, jest Wątróbka sklep. drobiowa i indycza są o wiele delikatniejsze i o wiele bardziej smaczne. i Ja, ja mówię, o ile te lubię, to, to ta wątróbka wieprzowa czy wołowa, to jest... Ona jest taka ciężka, uh -huh. nie? Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. No właśnie, no widzisz, no jest to tutaj... I właśnie tutaj podążając tą nutą, ja chciałbym powiedzieć właśnie, że żeśmy zrobili um, nutą, przepraszam, no tym tematem właśnie wątróbkowym zrobiliśmy e, wątróbkę smażoną w tradycyjny sposób w cebuli. No i ja stwierdziłem, że nie. Dlaczego ja się muszę zmuszać do jedzenia czegoś, co mi nie smakuje? Ja, współautor podcastu Anusz Widelec, nie, tak nie będzie. I mówię, nie będziemy jej jeść, zrobimy coś innego na obiad, a to trzeba coś wykombinować. No i właśnie Gabriel się na pomysł, mówi: słuchaj, to wiesz co? Weź jeszcze, dosmasz troszeczkę, czy tak, dosmasz troszeczkę warzyw. Mhm czyli wziąłem po prostu nasze korzenie, czyli marchew, białe, czerwone marchewkę i pietruszkę Lekko e, przysmażyłem je na patelni z odrobiną tłuszczu i, i wody. Odrobiną, tak. naprawdę. Bo to i tak to było na patelni, wiesz, teflonowej. Także tylko, żeby one z zewnątrz takiej... E... No ale warzywo troszeczkę potrzebuję. Tak, tak, tak. I wszystko, to wszystko wystygło, słuchaj. I to wszystko przepuściłem przez maszynkę. Hmm. Tak jest, zrobiłem z tego miazgę. I co dalej? I właśnie... Mm, Kolejnym przepisem takiego dania bardzo prostego, które jest takim podstawowym, tak jak ciasto, jest takim podstawowym daniem, z którego można później robić różne... Wariacje. E, tak jest, tak hmm. właśnie jak, jak mam na myśli ciasto pierogowe. I zrobiłem ciasto naleśnikowe, wsadziliśmy to do naleśniku, proszę pana, no i wtedy zjedliśmy naprawdę ze smakiem tutaj odrobiną, e, mamy na parapecie, wiesz, taką, wiesz, mamy Ogódek. pietruszkę, hmm, hmm mamy pietruszkę, mamy jakieś tam zioła, żeżuchę, gabrysia, gabrysia to przybrała i naprawdę ładnie wyglądały te naleśniki i zjadło się je ze smakiem. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. I teraz właśnie chciałem powiedzieć Super. o prostym przepisie to jest taki przepis podstawowy, który można modyfikować w zależności od e, gustu, od upodobania. Ja w tej chwili podam taki podstawowy przepis. Podstawowy przepis na naleśniki to jest proszę pana w moim przypadku e, dwa kubki e, mąki. Mm -hmm. Dwa kubki mąki to mam na myśli powiedzmy trzy e, tradycyjne szklanki, tak jak kiedyś były 250 w 250 e, ml, tam, tak dobrze. Jaka ta mąka? Zwykła, Zwykła pana, podstawowa mąka. Cennna, drobna, jakaś 650-400. Tak, tak, tak. No, wrocławska, powiedzmy. Wrocławska mąka, czy, czy tortowa Dobra, mąka? Kolega z Wrocławia, to musi być wrocławska. <głos> <głos> Jak Filip mówił, to by powiedział, że poznańska. Tak. <głos> Dobrze. Pozdrawiamy Filipa. <głos> Pozdrawiamy Filipa, naszego grafika i, i, i serdecznego tak. kolegę. Tak. I teraz tak, właśnie Trzy y, y, y, szklanki takiej mąki, proszę pana Szklanka wody y, Szklanka mleka I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że później będziemy dodawać To jest, wiesz to w sumie myśmy Nie wiem, dlaczego myśmy od tego nie zaczęli Bo ja sobie przypominam, że właśnie Ja chyba o tym mówiłem, jak to się zaczynało to to pierwsza twoja potrawa, którą samodzielnie robiłeś To były naleśniki, ja miałem cię o to zapytać właśnie tak jest, właśnie, tak, tak, tak I to jest, mi się wydaje, że to jest takie pierwsza Pierwszy krok, pierwsza zabawa Z mąką Tak, z mąką, żeby, nie, żeby się nie zrazić, nie ponieść w, Wiesz, porażki I się zniechęci, nie zniechęcić do tego I teraz tak Dlaczego ty mówię? Dlatego, że później, jak to wymieszamy... Aha, no i oczywiście jajko, proszę pana, szczypta soli i odrobinę też cukru, szczyptę, pół szczypty tej, jak daliśmy... Nie za dużo, bo się będzie później karmelizować, przypalać na patelni, prawda? Czyli tego cukru ostrożnie. Tak, tak, to są dosłownie, wiesz, to są tylko szczypty, żeby podkreślić Luta. smak. Luta. Tak, tak, tak. Tylko, tylko i wyłącznie od, po to. I to wszystko, słuchajcie, mieszamy. Ja to mi mieszam mikserem i to powinno wyjść gęste. Dlaczego właśnie o tym mówię? że Bo doszedłem do, po latach yy, prób i błędów, doszedłem do wniosku, że lepiej jest dodawać później płynu w postaci mleka lub wody tak. przygotowanej, niż dosypywać mąki. No tym bardziej, że chyba takie ciasto na, na leśniki powinno troszeczkę odstać, żeby ta mąka sobie jakby się przegryzła z tymi płynami i zmiękła tak, sobie. Tak, tak? Dobrze się. mówię, tak napęczniała troszeczkę. Jak będziesz dosypywał mąki, to ona nie, nie będzie już taka... Tak. Nie będzie już taka, no, jakby spulchniona? Mhm. Mm no, no, po prostu, żeby Sam się lepiej rozrzedzić, było. tak. A powiedzmy, tak, czy woda jest. zwykła, czy woda, nie wiem, przegotowana, czy woda mineralna, czy woda gazowana... Ja daję, proszę Pana, ja daję zwykłą wodę przygotowaną, ostudzoną, ale słyszałem o tym, że ludzie zaczynają dodawać wodę mineralną, gazowaną i też są fajne efekty. I teraz właśnie chciałem właśnie, teraz chciałem powiedzieć właśnie o tym drugim sposobie. Bo, bo przy tych trzech szklankach mąki, może o co chodzi? Generalnie spróbujemy robić taką konsystencję. Ja kiedyś robiłem naleśniki, jeżeli chcemy, żeby naleśniki były grubsze, do jakiejś tam potrawy, czyli na przykład nie będzie to, to będą takie łaty powiedzmy, nie będzie a ten nie będzie zwijany tylko będzie takim przekładańcem, mm -hmm. to lepiej wychodzi jak jest naleśnik grubszy i wtedy ciasto powinno być gęściejsze tak. jeżeli Gęstość chcemy to nie wiem, porównując do śmietany do jakbyś tu powiedział. tak tak proszę pana powiedzmy kupujemy śmietanę zwykłą tak jak kiedyś w butelce to ona była taka płynna ona się była taka tak zwana śmietana słodka i się odstawiało i po jakimś czasie ona zaczynała kwaśnieć się robiła gęstsza taka półpłynna mm -hmm półpłynna, tak jest, tak, tak. I ona się robiła taka gęsta a, i wtedy i y, y, no i te naleśniki właśnie takie powinny być w takiej fazie. Spróbujmy to w jakiś sposób y, określić. No nie, wiesz co? Nie wiem, w sumie wiesz co? Szukamy tutaj półpłynne. półpłynne tak. płynne, Właśnie takiej konsystencji takiej lekko kwaśnej śmietany. Tak? tak, to jest coś takiego powiedzmy, no jeżeli ktoś jest malarzem pokojowym to ta farba, kiedyś farby były bardzo takie płynne, a teraz są bar, farby takie bardzo... Kremalne. Kremowe. No to, to, to nie może być takie A jak mocno kremowe. jak ktoś jest księdzem, to jakbyś mu to <gryśla> określił? A, jak ktoś jest księdzem, no to bym po odesłał go do gospodyni, która mu gotuje. <gryśla> nie mam pojęcia. No, no, okay. Czyli takiej konsystencji, <gryśla> mówimy, półpłynnej, lekko właśnie śmietany albo no takiej... takiej. tak. Takiej kremów. Po prostu o, o, właśnie, albo powiedzmy współcześnie, jeżeli ktoś kupi śmietanę, taką 18 czy 24, prawda? Dobrze. I oczywiście, później próba pierwsza, pierwsze smażenie nam pokazuje, czy to ciasto jest dobre, czy należy. Tak. Yy, odrobinę dodać jeszcze wody i to wymieszać, czy tak. pozostać tak. przy tej tak. konsystencji. Żadnych spulchniaczy nie stosujesz, z tego co nie. rozumiem. Żadnych jakichś tam proszków nie. do pieczenia, innych historii. Bardzo dobrze. Nie, no ja próbowałem to dodawać, ale to nie było efektu, więc stwierdziłem, po co mam się truć chemią. No, ale o co chodzi generalnie? Chodzi o to, żeby ten naleśnik w miarę możliwości był cienki, mhm. bo on wtedy będzie taki plastyczny. To się go zrolować, już... zwinąć, złożyć na... Tak. Dobrze, no tak to jest, teraz proces... Tak. Czyli tak, ciasto już jest zrobione jeszcze. powinno postać, tak? Tak, to, jest. To, to pół godziny. Tak, tak, tak, tak. Tak, oczywiście, tylko jeszcze jest i teraz chciałem podać jeszcze tylko drugi sposób, wiesz? Okay. Bo drugi sposób jest taki troszeczkę inny. I właśnie to mi się przypomniało, jak ty mówisz o tym, jak mówiłeś o tej rybie, żeby to delikatnie mieszać. Bo drugi sposób jest taki, że mieszamy tylko mąkę i mleko i wodę, okay. a osobno, proszę pana, i dodajemy żółtko, a osobno ubijamy mle, mia, białko na sztywną pianę, proszę. Aha, i taki puszysty wejdzie wtedy ten naleśnik. Tak jest, właśnie. I później dodajemy, do, dodajemy tą właśnie jak tamto już mamy wcześniej zmiksowane, oczywiście odrobinę soli i odrobinę cukru, ale to szybte dosłownie. A tak. Dla podkreślenia smaku. I to później dodajemy to białko ubite na sztywną pianę i wtedy łyżką delikatnie mieszamy, żeby to... Powstał taki puszysty krem. Tak jest, proszę Pana. I wtedy mm -hmm. mamy właśnie takie puszyste, delikatne no, ta, to nie, ta leścia, na No, ale godna spróbowania. Dobrze. No, no. Radzę spróbować. I teraz właśnie, i, i to pamiętajcie... <słuch> można dodać, wiesz co, ja jeszcze, jeżeli planuję, że naleśniki będą miały w sobie farsz na słodko, czyli na przykład biały ser z żółtkiem, Jakiś dżemy, albo coś. dżemy, miód, czy coś, to dodaję, proszę pana, jeszcze cukier wanili waniliowego cukru, daję saszetkę, wiesz? Do ciasta. Mhm. Tak, tak, tak, do ciasta oczywiście. I, I tutaj jest właśnie, i to jest o, o tyle takie uniwersalne i fajne ciasto, że powiedzmy, możemy dodać troszeczkę więcej soli i wtedy te naleśniki będą na ostro. I... No i krokiety, czy różne takie rzeczy, tak? Tak jest, właśnie, tak jest. Tak jest, właśnie. I krokiety, czy takie rzeczy. Później będziemy w to mogli różne rzeczy wkładać, czy mięso e, z rosołu, czy cokolwiek innego, o tym wszystkim będziemy mówić. Ale spróbujcie sobie poeksperymentować, spróbujcie sobie zrobić naleśniki. Wracacie z pracy, słuchajcie, e, mąka, mleko, e, w proporcjach, na początek, tak jak powiedziałem, trzy szklanki, mąki, mm -hmm. szklankę mleka, szklankę wody i dowolnie macie wodę mineralną dajcie sobie szklankę wody mineralnej szczyptę soli, szczyptę pieprzu jedno jajko i to miksujecie mikserem Dobra, ok. Mm -hmm. I to wszystko miksujecie i patrzycie, jakie to jak to wychodzi. To ma być takie e, rzadkie, ale nie lejące się jak woda, prawda? Także tą chochelką, czy czymś, co tam nabieracie, czym sobie będziecie to nabierać. Ja mam taką akurat fajnie wymierzoną chochelkę, że ona mi, wiesz, e, jedno nabranie mm -hmm. e, z garka czystego... Równa się jeden naleśnik. Tak jest, właśnie. Rozlewam sobie <laughs> na, patelnię, e, lek, na patelnię lekko natłuszczoną e, i... Yy, on yy, sz ciasto sztywnieje, od razu przerzucam na drugą stronę. Dlaczego nie smażymy mocno? Dlatego, że później i tak, jeżeli plan, mamy w planie jeszcze coś w to zawinąć, to później i tak jeszcze będziemy to przesmażać. Pamiętajcie Potrzymać. o tym mhm. pamiętajcie o tym, że obowiązkowo, jeżeli mieszamy ser biały z żółtkiem, obowiązkowo musimy te naleśniki przesmażać. Tak jest. No i to i spróbujcie sobie to i później będziemy, jak już później będziemy Wam opowiadać o różnego rodzaju krokietach czy naleśnikach z czymś. To już wam będzie łatwiej, bo będziecie wiedzieć już, jak się robi ten podstawowy... Przepis na Tak, tak. Przepis na naleśniki tak No tak, i co, tak, co tak. jest jeszcze fajne, bo naleśniki, jak mówisz, trzy szklanki mąki, to, to tych naleśników nam wyjdzie pewnie ile? 20-15? No, tak. tak, tak, tak, no, tak. Zależy jakie duże. No to też możemy naleśniki. Yy na przykład jeszcze nie, nie nadziane, sobie położyć na talerzu, przykryć woreczkiem i dać do, do lodówki. Może być na jutro, mogą być na pojutrze. Można wtedy z nich sobie na świeżo dać jakiś farsz i złożyć je. Tak, tak, oczywiście. Nawet później sobie, wiesz, nawet później sobie, tak jak powiedziałeś, obowiązkowo musi być przykryte, żeby nie zeschły się. Przykryte muszą być folią. To nawet na drugi dzień przyjdziemy, wrzucimy ją na patelaszkę podgrzejemy, jego na patelaszkę podgrzejemy i już jest gotowe. Pewno, no. Ale to jest to jest naprawdę szybko. To jest, wiesz co, ja bym powiedział, że naleśniki to jest jeden z tych takich szybkich przepisów, jak tutaj niektórzy z naszych słuchaczy się. Tak, to jest szybkie nobret, bo mąka jest, woda zawsze w domu, jakieś tam jajko się też i mleko znajdzie zawsze czy twaruk, czy jakieś konfitury, czy, czy coś w tym stylu. Miód, czy też cukier, mód, cukier cokolwiek, no, czekolada i, i, i, i tak. plasterki bananów też fantastyczne jakieś, nie wiem, czy, czy jakaś taka nutella, czy jakaś czekolada, taka do smarowania może zostać użyta. I na przykład dobieramy sobie banana, takiego dosyć dojrzałego, kroimy go szybciutko w plasterki, kropimy delikatnie sokiem z cytryny, jeśli to będzie leżało jakieś 10 minut czy pół godziny, żeby nam nie ściemniał, a najlepiej po prostu jeżeli mamy już naleśniki z dnia wczorajszego z lodówki, to wyciągamy tylko pyk, podgrzewamy je z jednej strony, z drugiej po, po, po minucie na, na patelni, prawda? Kładziemy sobie na talerz szybciutko nożem, kroimy te plasterki banana, yy, smarujemy delikatnie naleśnika np. Na połowę yy, od środka, układamy tego banana, składamy na pół, na pół w taki zgrabny trójkąt, możemy sypnąć cukrem pudrem albo posypać, yy, albo polać delikatnie syropem klonowym i wcinamy pyszny deser. Czy też, czy też drugie no, danie No super, tak? a tym, ty, o tym bananej to mówiłeś Krojony w plasterki W tak? plasterki takie, normalnie uh -huh. Obierasz no, go ze skóry i w, no, w okrągłe tak. takie Plasterki sobie kroisz Mówię, rewelacja uh -huh. no. Albo truskawki w lecie jakieś świeże no. tak. Cokolwiek, jabłka Jakieś podsmażane no. Borówki Jakieś jeżyny. No, naleśnik to jest mm -hmm. w ogóle uniwersalny i znany w każdej kulturze, bo, bo czy, czy, czy, czy te jakieś burrito, czy, czy, czy, czy te wszystkie. Pancake, pancake czy, czy, czy, czy jakiś. Teraz pancie. w KFC jest jakaś promocja taka z tymi zawijakami, no, to, to wszystko. To wszystko no, no, ma to dużo wspólnego na z tym popularnym naszym naleśnikiem. Bliny tak. jakieś ukraińskie. To jest wszystko podobny pomysł na szybkie takie danie. Ja tu jeszcze wie, wiesz co? Jeszcze dzisiaj spróbuję coś takiego, tak jak mówisz o tym bananie, e, krojone w świecz plasterki czy w plasterki lub kostkę, e, skropione z cytryną, żeby nie ściemniały. E, wlewamy jogurt, e, wsypujemy cukier, mm -hmm. wszystko mieszamy. Można dodać jeszcze posiekane orzechy włoskie i później na połowę naleśnika nakładamy dwie łyżeczki tej masy jogurtowo-bananowej. Składamy w cztery części, tak jak powiedziałeś, czyli takie, powiedzmy, w kształcie trójkąta na nakładamy resztę masy i, I takie coś no, bardzo dobrze tak jest, jest tak jak właśnie tak mówimy jest. wielokrotnie to powtarzamy te y, podstawowe dania to są tylko bazą do naszych wariacji takie te naleśniki y, są y, na słodko smakują bardzo dobrze tym wszystkim naszym młodszym i starszym łasuchom z z <śmiech> No, no dobra, no dobra. Aha, właśnie powiedz mi jeszcze, tak jak a, może zakończymy takim akcentem właśnie e, drinku piciu piciu, jak do dziecka się mówi, czyli powiedzmy do obiadu podajemy kompot lub herbatę. Co, do, co byś podał do tych właśnie naleśników, słuchaj? Do tych naleśników z bananami. Można by podać na przykład coś lekkiego, prawda? Wiesz co, wodę mineralną z odrobiną, na przykład grenadyny. Ja bym podał jedno, albo ja bym podał właśnie wodę, może nie mineralną, a znaczy nie gazowaną. Wiesz, nie taka, może być mineralna, ale nie gazowaną, nie właśnie, żeby nie była taka ostra, bo tutaj nie ma potrzeby. To jest takie lekkie. Mogłoby być dobre też danie. na przykład mleko z odrobiną wanilii. Tak, właśnie. Mleko smakowe, waniliowe, bananowe są teraz takie mleka. W sumie nie wiem, jaki jest ich skład chemiczny, ale to jest ale fajne no, fajne. Nawet jeżeli pójdziesz mleko, dajesz odrobinę cukru waniliowego i robisz to w domu sobie, prawda? A, no pewnie, że, a no oczywiście, no jak, no, jak to mógłbym to to powiedzieć, mówimy, oczywiście. To jest zrobione samodzielnie, natomiast, tak, no, tak, no, no, tak, no, tak. Wiem, jakiś, jakiś, jakiś, jakiś kompot też można by było dać, mm -hmm. ale to tak, żeby się już kompot... Nie, ja bym pozostał, masz rację, nie, ja bym pozostał w tej, tak jest, w tej, w tej konwencji mlecznej właśnie, tak, tak, pamiętajcie, w tej konwencji mlecznej. No i cóż, no a oczywiście, gdy mamy tego naleśnika zrobionego nie na słodko, no to tak jak wcześniej powiedziałem, e, zmiksowany, e, nie zmiksowane, przepuszczone przez maszynkę, tą wątróbkę mhm. załadować, zwinąć, metody zwijania są dowolne albo właśnie w te trójkąciki, albo kładziemy na początek naleśnika Raz, ja nie robię także raz go zroluję, tylko raz przełożę i boki daję do środka i wtedy dokończam, rolo, dokończam rolowanie wiesz? Okay. takie one wyglądają ala krokiet, ale nie możemy tego nazwać krokietem, bo krokieta, na, krokieta nazywamy już naleśnika, który wygląda kończy swoje życie na talerzu całkiem inaczej z zewnątrz wyglądają, całkiem inaczej inną, odrobinę inną formę ma inaczej no, no, wydolą. podobnie jak sajgonki Coś w tym stylu, tak, tak, tak. Zresztą sajgonki tak, to też no, wspólnego mają dużo właśnie z naleśnikiem. Tyle, że są z innego <laughs> ciasta. I tu wracamy... Z innego obszaru płatniczego. <laughs> I tu wracamy do źródeł, że wszystko mniej więcej jest w różnych kulturach. Te pomysły na jedzenie są podobne, no bo i podobne, podobni są ludzie i podobny jest sposób przygotowywania potraw. Różnią tylko powiedzmy te nuty smakowe, w głównej mierze i niektóre składniki te dania, ale tak naprawdę to większość świata odżywia się w dość podobny sposób. A Nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. A niestety coraz więcej ludzi odżywia się w sposób niezdrowy. No niestety, niestety. Właśnie słuchaj, niestety, ale my będziemy się starać Wam przypominać o naszym podstawowym jedzeniu, czyli o takich potrawach jak najmniej przetworzonych, słuchajcie, mm -hmm. jak najmniej przetworzonych. Jak najmniej. Dobrze, to teraz to prośbę do naszych słuchaczy, żeby nam powiedzieli w komentarzach, co myślą o tych naszych pomysłach, co myślą o naszym podcaście i jeżeli chcą usłyszeć o czymś szczególnym, to żeby zaproponowali w komentarzach właśnie taką potrawę, o której chcieliby, żebyśmy powiedzieli. A ja ze swej strony poproszę naszych słuchaczy, żeby nie zapomnieli zagłosować na nasz podcast w tym miesiącu, a może znowu się uda, i zdobędziemy to, tytuł. To pod, miesiąca maja. To no, miesiąca. To a, żeby, a żeby to zrobić, słuchajcie, to musicie się zarejestrować na stronie katalog polskich podcastów. Pod jakim adresem? Ja robię to tak troszeczkę na okrętkę, jak ty mówisz, bo ja wchodzę sobie na podcastowon.pl ja też tak robię e, klikam e, zakładkę e, katalog polskich katalog podcastów, podcastów i tam tak. po prawej stronie jest e, napisane zaloguj się lub zarejestruj się i robiłem tą procedurę już dawno temu, ale robię tą procedurę i później już jak jestem zalogowany i automatycznie mnie loguje. Tak, bo możesz dać, e, Cię pamiętał komputer, gdzie tak, jesteś mhm. i kiedy tak, tak, widzisz tak, te wszystkie gwiazdki tak. możesz brać udział w naszej zabawie tak, I... tak no oczywiście tak jak kuchnia jest dla nas zabawą i, i cieszymy się z tego, co robimy, tak traktujcie to głosowanie jako, za, jako zabawę, e, klikając kciuka w górę. Ja powiem Ci, że ja słucham podcastów różnych dużo i zawsze staram się jednak docenić i ocenić właśnie te podcasty, które mi się podobały. Jeżeli mi się coś bardzo nie podoba, to też daję temu wyraz, może rzadziej, ale, mhm. ale naprawdę, jeżeli mi się coś podoba, jakiś odcinek, to od razu Staram się gdzieś, jak tylko mam chwilę, wolną usiąść na moment do komputera i w ten sposób docenić to, co robią twórcy i poprzez głosowanie, poprzez oddanie głosu na ten odcinek wyrazić to, że odcinek dany, mi się podobał. No właśnie, no tutaj to wiesz, nie, nie to, że tam ktoś jest leniuszkiem, ale nie ma czasu, czasami nie ma czasu, albo ktoś przesłucha w, w telefonie podcast, czy na jakiś tam odtwarzaczu, później sobie, no bo większość z nas w tej chwili chyba nie ma dnia, żebyśmy nie zasiadali do komputera, czy to sprawdzić konto, czy odebrać pocztę mailową, czy coś w stylu, wchodzimy sobie później w zakładeczkę podcastofon, klikamy na katalog podcastów i klikamy na kciuka w górę i już mamy ten, przyjem, tą przyjemność zagłosowania, jeżeli nam się oczywiście podcast podobał, więc nie zapominajcie o nas. No i co? Słuchajcie, jedźcie zdrowo, gotujcie sobie to, co tam lubicie, starajcie się unikać tych wszystkich gotowych potraw. Tak, słuchajcie, opowiemy troszeczkę. W następnym odcinku ja spróbuję przygotować coś nieco, o takim czymś, wiesz, jak przygotowywanie warzyw w formie pieczonej. I właśnie dlatego wrócimy, jak będziemy wracać do zup, wrócimy jeszcze raz do barszczu, ponieważ słyszałem, że barszcz robiony na burakach, które są pieczone, tak jest o wiele.. Tak, tylko tutaj jest problem natury taki, że to się te buraki muszą piec w piekarniku ponad dwie godziny. Ale słyszałem, że można je wrzucić, jeżeli pieczesz chleb albo ciasto, możesz dać je na dół i smaki się w żaden sposób nie przenikną między potrawami. I przy okazji, żeby nie grzać piekarnika specjalnie na buraki, to piekąc ciasto czy chleb, możemy te buraki dać i potem je dopiec jeszcze przez tam jakiś czas. No właśnie, no właśnie, robisz no no co tak, ale ja właśnie, wiesz co, mieliśmy już kończyć, ale słuchaj, jeszcze przedłużymy tak. na momencik ja właśnie chciałem się podzielić właśnie taką refleksją, która mi się zaszła. ja słyszałem o czymś innym, że pieczemy te buraki, wiesz, w 170 stopniach półtorej godziny, ale ja tego nie robiłem, więc będę musiał to zrobić i wtedy będę wiedział, no może ty, tobie się uda, to też zrobisz i wtedy będziemy, porównamy sobie te doświadczenia ewentualnie, wtedy podamy na pewno wam, podamy mhm. przepis jak myśmy to zrobili i czy nam to smakowało, żebyście nie musieli popełniać tego błędu i chciałem właśnie powiedzieć o tym wykorzystaniu yy, wykorzystaniu właśnie tego, że czy to mamy piekarnik gazowy czy mamy piekarnik elektryczny yy, wykorzystaniu tego, że on się nam grzeje i właśnie w, dzisiaj sobota, to było przed wczoraj. w czwartki my robimy pizzę dietetyczną na przepisie Duncana czyli tak zwaną beztłuszczową I właśnie, i właśnie to było właśnie w ten sposób ja zrobiłem tak jak ty przed chwileczką powiedziałeś i zagrzałem piekarnik włożyłem jeden, jedną foremkę z chlebem, piekłem go wyjąłem bo tam jest, przy, przypominam, że tam było w przepisie tam 220 stopni później zmniejszyć do, do 200 wyjąłem tą foremkę jedną włożyłem pizzę obniżyłem temperaturę tam z 200 na 180 a, na... a buraki sobie. Tak jest, a na sam dół położyłem właśnie, nie buraki, ale położyłem drugą foremkę mm -hmm. z chlebem, wiesz? I później e, krócej to piekłem, bo jak pieca się upiekła, to tylko przełożyłem tą foremkę z chlebem na górny ruścik, i po 10 minutach wyjąłem i to już było upieczone. No to to jest efektywne wykorzystanie energii i, i, i czasu, też. Tak. tak, tak, tak, właśnie. To co Ty powiedziałeś, że powiedzmy, planujemy jakieś wypieki czy coś śmiało na sam dół kładziemy te buraki i one się nam będą yy, nie, będą się nam piekły tak, czy, nawet czy, czy ziemniaki, czy cokolwiek albo też można powiedzmy pieczeń właśnie yy, łączyć z pieczeniem nie wiem, czegoś jeszcze na, na drugiej warstwie, no, nie wszystkie może potrawy mm -hmm. się dać ze względu na różne temperatury, ale pamiętajmy o tym, że jak już będziemy coś piec w piekarniku i zwłaszcza przez dłuższy czas, czy tam godzinę czy ponad godzinę to pomyślmy, czy czasem przy okazji nie upiec dwóch pieczeni na jednym ruście, jak to mówi przysłowie. <śmiech> Czyli efektywnie nie wykorzystać piekarnika do jeszcze czegoś. Można nawet zrobić tak, że można ziemniaki wyszorować i upiec w mundurkach przy okazji jakiejś pieczeni. To oczywiście. Czy właśnie coś w ten sposób, bo to jest, no to jest super sprawa. Można na przykład zrobić sobie jakieś tarty i też włożyć na chwilę, jak już pieczemy coś przez godzinę czy półtorej na te 15-20 minut sobie w forence włożyć ciasto takie natarte i potem je tylko wyjąć, przybrać nadzieniem na górę i sobie je zapiec. I mamy jeden obiad mniej do roboty. No właśnie, a przysłowie są mądrością narodu, także się tego trzymajmy. I ja tu jeszcze tylko na zakończenie powiem, że ten przepis, czy ta informacja, to właśnie są przepisy naszych prababek, no. że się tak wyrażę, bo tam ten przepis o pieczeniu tych buraków, to jest tam z czasów jeszcze tam sprzed II wojny światowej, także ja się bardzo, bardzo skłaniam ku temu, że jeżeli ktoś jedzenie nazywał powiedzmy tam w 1935 roku na coś mówił jedzenie to znaczy, że to jest na pewno dobre, bo to niestety co się teraz dzieje co nam proponują sklepy czy markety pod postacią czy nazwą jakiegoś, to jest, to jest makabra, to jest, co, to jest przerażające naprawdę pamiętajcie, czytajcie co jest napisane na etykietach pamiętajcie, bądźcie świadomymi konsumentami, kupującymi konsumentami, czytajcie, co jest napisane na opakowaniu. No wiesz co, jak ja się ostatnio dowiedziałem, że producenci mleka robią coś takiego, że odciągają mleko, e, odciągają, mleko, odciągają tłuszcz z mleka i dodają oliwę po to, żeby mieć określoną tak? procentowość tłuszczu. No to, to jest straszne, no, słuchajcie, no to jest straszne. No naprawdę, no to nie jest naturalna rzecz pamiętacie całą historię w Anglii z, z krowami, co się działo gdy podawano mączkę, no to jest w ogóle nawet nie chcę w tej chwili mówić żeby nie zepsuć smaku o szczegółach tego, ale co się działo, więc no naprawdę starajmy się w miarę możliwości jeść rzeczy najmniej przetworzone, a jeżeli przetwarzamy to przetwarzajmy je w domu Żebyśmy. Wiedzieli, wiedzieli co się dzieje z tym. No, no. Dokładnie. Ja ci powiem jeszcze jedno, że w tej chwili jest modny taki tłuszcz palmowy. Dosyć modny jest w cukiernictwie i wszędzie. Nawet nie ma obowiązku go podawania jeszcze w składzie potraw. Mhm. Ale właśnie to, co wszystko masz w sklepach w tej chwili zwłaszcza jakieś ciastka, wiesz, wyroby cukiernicze, które są pakowane masowo i tam paczkowane, to tam masz tak, skrobia, syrop jakiś tam glukozowy, to tamtoś to jakieś tam, wiesz, różne te, te konserwanty i masz tłuszcz roślinny. Tak samo margaryny, i inne te rzeczy to masz w składzie tłuszcz roślinny. Najczęściej jest to, to tłuszcz palmowy, który w tej chwili, gdzieś ostatnio to czytałem, że na początku miał tam powiedzmy wydo pozyskiwanie na świecie 2 miliony ton rocznie, a w tej chwili ma już chyba 52 miliony ton rocznie, więc to mhm. jest, wiesz, astronomiczny przyrost y, pozyskiwania tego, bo to jest olej dosyć tani, w, y, gdzieś tam w, w Afryce jest pozyskiwany z tych palm. Mhm. No i tak do końca nie wiadomo, czy on jest zdrowy, czy on jest niezdrowy, bo jeden jest gdzieś tłoczony z tych ziaren, a drugi jest pozyskiwany gdzieś z tego serca, z pnia palmy, wiesz? Jeden jest taki agrafinowany, a drugi ma bardzo dużo tych tłuszczów takich, wiesz, nasyconych, i to wszystko pakowane jest do tych ciastek paczkowanych i my się tym opychamy kupując no. to w sklepie, kupujemy sobie i nie zwracamy uwagi na to, co to jest. No. masz konserwanty, tłuszcze, jakiś niewiadomego powiedzmy wpływu na nasze zdrowie. Tak, no właśnie dlatego, słuchajcie, zwracajcie na to uwagę, bo to jest no to jest yy... istotne. Bardzo istotne i i nie ma, innej, nie ma innej walki, bo ktoś zgadza się na to, żeby takie coś było stosowane, a czasami się o tym nawet takie powiedzieć, przed chwileczką nie mówi. Ja nikomu nie życzę, ale ja mam koleżankę, która właśnie Napawiła się takiego, takiego nietolerancji glutenu, wiesz co, i ona wtedy dopiero yy, zobaczyła, bo zaczęła zwracać na to uwagę, bo je, to na jej zdrowiu się odbiło. Tak, I stwierdziła, że nie bardzo jest co kupić tak naprawdę, bo większość produktów trzeba odrzucić. No, no właśnie, na, ale ja byłem w szoku, słuchaj, nawet w takich batonikach to ten gluten jest dodawany. No to, to jest masakra, oczywiście. no to jest masakra. No. I tym bardziej, wiesz, no, yy, ja tutaj zaapeluję do młodych mam. Patrzcie, co, co dajecie dzieciom, no naprawdę, no, nie niszcie ich za młodu, ich małych żołądków, podawajcie yy, zdrowe rzeczy, a nie... Tak, bo konsekwencje, powiedzmy, w tej chwili nie zwracamy uwagi, a one mogą wyjść dopiero dużo później, ale mogą być dużo poważniejsze. I, i nieodwracalne niestety. I nieodwracalne, no. bo jeżeli nawarstwiamy coś, co w, w organizmie naszym się odkłada, czy tam ma, ma wpływ przez wiele, wiele lat, to trudno jest potem... Jakąś nawet szybką kuracją odwrócić te zmiany. Nieraz jest to niemożliwe, niestety. Tak. I wiesz co? I tutaj akurat my byliśmy e, o tyle w dobrej sytuacji przez biedę, i to wszystko, co było w latach 80., gdzie I w to sklepach. pozytywnie były... jednak wpływało na, na Polaków, tak. Tak, gdzie były puste półki, to pozytywnie wpływało i człowiek starał się. Jeść, pozyskiwać, czy robić to jedzenie w taki naturalny sposób i w miarę możliwości tani, i gdzieś tam się coś zdobywało, ale to to miało swoje plusy, słuchajcie, to miało swoje plusy, no naprawdę. Jeżeli człowiek kiedyś musiał pobiegać troszeczkę gdzieś w buszu za tą zwierzyną, no to wtedy i brzuszka nie miał i. I miał świeże. Bo nie było lodówek, tak jest, słuchajcie, bo nie było lodówek. Eskimo osi mieli. No tak. Dobra, kończymy, bo płyniemy Fajne. już z tematami. Pozdrawiam Dobra, serdecznie, no. wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce. No, dziękuję serdecznie, kłaniam się i do usłyszenia wkrótce. Anusz Widelec, cześć. Coś, cześć, coś się uda smacznego Wam ugotować razem z nami. Pa? Pa? Anusz Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci.